Rozdział 27. Jezus nakazuje nazwać Kościół Jego imieniem. Jego misja i zadośćuczynienie są dobrą nowiną dla ludzi. Jezus przykazuje ludziom, aby się nawrócili i zostali ochrzczeni w Jego imię, aby mogli być uświęceni przez przyjęcie Ducha Świętego. Jezus zachęca swych uczniów, aby byli na Jego podobieństwo. I uczniowie Jezusa wędrowali i nauczali o tym, co słyszeli i widzieli i chrzcili w imię Jezusa. I stało się, że poszcząc, zebrali się i zjednoczyli w żarliwej modlitwie. I Jezus ponownie im się ukazał, albowiem modlili się do Ojca w Jego imię. I Jezus przyszedł, stanął między nimi i zapytał, Czego pragniecie ode mnie? I odpowiedzieli mu, pragniemy, abyś nam powiedział, jak nazwać ten Kościół, gdyż ludzie spierają się co do tego. I Pan powiedział im, Dlaczego to ludzie szemrają i spierają się między sobą z tego powodu? Czyż nie czytali w Piśmie Świętym, że macie wziąć na siebie imię Chrystusa, które jest moim imieniem, albowiem na to imię zostaniecie przywołani ostatniego dnia? I kto weźmie na siebie moje imię i wytrwa do końca, będzie zbawiony ostatniego dnia? Cokolwiek więc będziecie czynić, Czyńcie to w imię Moje. Dlatego też nadajcie Kościołowi Moje imię i módlcie się do Ojca w imię Moje, aby błogosławił Kościołowi ze względu na Mnie. Albowiem, czyż mógłby to być mój Kościół, jeśli nie nosiłby Mojego imienia? Jeśli nosiłby imię Mojżesza, byłby wtedy kościołem Mojżesza, a jeśli nosiłby imię jakiegoś człowieka, byłby kościołem tego człowieka. Jeśli jednak nosi moje imię, jest moim kościołem, pod warunkiem, że opoką tych, którzy do niego należą, jest moja Ewangelia. Zaprawdę powiadam wam, że waszą opoką jest moja Ewangelia. Dlatego o cokolwiek będziecie się modlić, Czyńcie to w imię moje. Jeśli będziecie się modlić do Ojca za Kościół w imię moje, Ojciec Was wysłucha. Jeśli opoką członków Kościoła będzie moja Ewangelia, Ojciec objawi swe dzieła pośród nich. Jeśli jednak ich opoką nie będzie moja Ewangelia, ale będą się opierali na zamysłach ludzi czy diabła, zaprawdę powiadam Wam, radować się będą przez pewien czas swymi czynami, Niebawem jednak nadejdzie koniec i zostaną wycięci i wrzuceni w ogień, skąd nie ma powrotu. Albowiem ich czyny pozostaną z nimi i z powodu tego, co uczynili, zostaną wycięci. Zapamiętajcie więc, co wam powiedziałem. Oto dałem wam moją Ewangelię. Dobrą nowinę o tym, że przyszedłem na świat Wypełnić wolę mego Ojca Albowiem to On mnie posłał I mój Ojciec posłał mnie, abym został podniesiony na krzyżu A potem mógł przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi Aby tak jak ja zostałem podniesiony przez ludzi Ojciec podniósł ludzi, aby stanęli przede mną I zostali osądzeni za swe dobre czy złe czyny w tym celu zostałem podniesiony na krzyżu i zgodnie z mocą Ojca przyciągnę do siebie wszystkich ludzi, aby zostali osądzeni według swych czynów. I stanie się, że kto się nawróci i zostanie ochrzczony w imię moje, będzie napełniony Duchem Świętym. I jeśli wytrwa do końca, uznam, że jest bez winy przed Ojcem, gdy powstanę, by sądzić świat. A kto nie wytrwa do końca Zostanie wycięty i wrzucony w ogień Skąd nie ma więcej powrotu Bo ojciec jest sprawiedliwy Jest to słowo, które dał ludziom I nie kłamie Dlatego wypełnią się wszystkie jego słowa Żaden nieczysty nie może wstąpić do jego królestwa Dlatego tylko ci wstąpią do jego odpoczynku Którzy oczyszczą swe szaty Przez moją krew, swą wiarę nawrócenie się, odstąpienie od wszystkich grzechów i wierność do końca. Oto przykazanie. Nawróćcie się, ludzie z wszystkich krańców ziemi. Pójdźcie do mnie i zostańcie ochrzczeni w imię moje, abyście zostali uświęceni przez przyjęcie Ducha Świętego, abyście ostatecznego dnia mogli stanąć przede mną bez skazy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to jest moją dobrą nowiną i wiecie co macie czynić w moim kościele albowiem widzieliście co czyniłem i macie czynić to co widzieliście, że czyniłem jeśli więc będziecie czynić to samo błogosławieni jesteście albowiem zostaniecie podniesieni w dniu ostatecznym i zapiszcie co widzieliście i słyszeliście z wyjątkiem tego czego zakazałem wam zapisać Macie zapisywać wszystko, co nastąpi pośród tego ludu, tak jak zapisaliście dzieje przeszłe. Albowiem lud ten będzie sądzony według tego, co zapisano w księgach i inni ludzie poznają ich czyny przez słowa w nich zapisane. Wszystko jest spisane u Ojca, a więc świat będzie sądzony według tego, co zapisano w księgach. Wiedzcie, że będziecie sądzić ten lud według sprawiedliwych zasad, które wam dam. Jakimi ludźmi powinniście więc być? Zaprawdę powiadam wam, że na moje podobieństwo. Idę teraz do Ojca i zaprawdę powiadam wam, że o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, będzie wam dane. Proście więc, a otrzymacie. Kołaczcie, a otworzy wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzyma, a temu, kto kołacze, otworzy. I teraz dzięki wam, i temu pokoleniu radość moja jest wielka, a nawet zupełna. I ojciec ze wszystkimi świętymi aniołami cieszy się, albowiem nikt z was ani z tego pokolenia nie jest stracony. I pragnę, abyście zrozumieli, że mam na myśli tych z tego pokolenia, którzy żyją. I radość moja jest pełna, gdyż żaden z nich nie jest stracony. Boleję jednak z powodu waszego czwartego pokolenia, licząc od teraz, które odejdzie ode mnie zniewolone przez złego ducha, tak samo jak syn zatracenia. Albowiem sprzedadzą mnie za srebro, złoto i skarby, które zjadają mole, a złodzieje włamują się, by wykraść. Nawiedzę ich wtedy i ich czyny obrócą się przeciw nim. Po tych słowach Jezus powiedział swym uczniom – Wchodźcie przez ciasną bramę, bo ciasna brama i wąska droga prowadzi do życia i niewielu ją odkrywa, podczas gdy szeroka jest brama wychodząca na szeroką drogę, która prowadzi do śmierci i wielu będzie nią zdążało do zapadnięcia nocy, gdy nie można już nic zrobić».